Represje, konspiracje i myśl wielkiej emigracji o Rosji po upadku powstania listopadowego do śmierci cara Mikołaja I, czyli lata 1832-1855. O tym w 22 odsłonie historii żywej poświęconej przez najbliższe miesiące relacjom polsko-rosyjskim. Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już Polaków. Autorem tych słów jest car Mikołaj I. Wypowiedział je po upadku powstania listopadowego. Były zapowiedzią szeregu represji i działań antypolskich w Królestwie Polskim. Od przyłączenia Królestwa do Imperium Rosyjskiego, likwidacji jego odrębnych urzędów, po konfiskaty majątków, zesłania, wcielenie do armii carskiej, wprowadzenie języka rosyjskiego jako urzędowego. W pozostałych zaborach represje były łagodniejsze, ale więzienia także się zapełniły. W reakcji na działania zaborców powstawały organizacje konspiracyjne na rzecz walki o niepodległość Polski. Najszybciej w Rzeczpospolitej Krakowskiej i w Galicji. Okres, o którym mówimy, przeniósł także m.in. w 1833 roku wyprawę oddziałów pułkownika Józefa Zaliwskiego z Galicji do Królestwa Polskiego. Następnie plan księdza Piotra Ściegiennego wybuchu powstania na Kieletczyźnie w 1844 roku. Z kolei w 1846 roku Kilkunastodniowe powstanie krakowskie przygotowane przez Emigracyjne Towarzystwo Demokratyczne Polskie i jego emisariuszy oraz Krajowe Organizacje Spiskowe, w tym Stowarzyszenie Ludu Polskiego. Było i powstanie Wielkopolski jako część ogólnopolskiego planu Powstania Narodowego w czasie Europejskiej Wiosny Ludów 1848 roku. Od pierwszych dni popowstaniowych na emigracji spierano się o przyczyny upadku zrywu, o dalszą walkę o niepodległość oraz o kształt przyszłej Polski. Francja była krajem osiedlenia się większości emigrantów. Już od listopada 1831 roku w Paryżu działał Komitet Tymczasowy Emigracji Polskiej. Pierwsze ugrupowanie polityczne wielkiej emigracji. Wielka emigracja była jednym z największych ruchów emigracyjnych ówczesnej Europy. Tworzyli ją przedstawiciele konserwatystów wokół hotelu Lambert księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, również obozu demokratycznego z Joachimem lewelem, czy ci o poglądach najbardziej lewicowych, radykalnych z gromad ludu polskiego. Tworzyli ją także twórcy kultury narodowej. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Chopin. Dlaczego jednym z tematów emigracyjnych dysput z udziałem między innymi Michała Kubrakiewicza, Wacława Jabłonowskiego czy Ksaberego Orańskiego była kwestia słowiańskiej solidarności pod przywództwem Rosji?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 Witam serdecznie. Zakończyło się, panie profesorze, powstanie listopadowe klęską jego uczestników, ale nie zakończyło się myślenie, działania, przede wszystkim nie ma końca marzenia o tym, by Polska znów była niepodległa. Czy to jest najciekawszy też okres XIX wieku, kiedy nie złożono broni? Na pewno to, co dzieje się w wyniku powstania listopadowego na emigracji, Tworzy silniej chyba niż jakakolwiek inna epoka w naszych dziejach zaczyn nowej formuły polskości, formuły romantycznej. Oczywiście ona się zaczyna wcześniej wraz z wydaniem tomiku poezji Adama Mickiewicza w 1822 roku w Wilnie, ale to dopiero... Ten patos walki o niepodległość, podniesienie na najwyższy poziom emocjonalnego napięcia, jakie towarzyszy sprawie wolności, wolności zarówno jednostki, gdzie symbolem zniewolenia czytelnym dla całej Europy, nie tylko dla Polski jest system carski, ale zarazem ta wolność rozumiana wspólnotowo, jako wolność narodu jest podniesiona najwyżej ze wszystkich walczących wtedy o swoje prawa wspólnot narodowych w Europie, bo przecież byli jeszcze Węgrzy, Włosi, Niemcy, inne narody, mniejsze. Otóż to właśnie przykład Polski rozwinięty z pełnym dramatyzmem w czasie powstania listopadowego i trwa no, blisko 10 miesięcy wojny, w której małe, maleńkie kongresowe Królestwo Polskie tworzone po Kongresie Wiedeńskim stawiało dzielny opór najsilniejszej armii świata, armii rosyjskiej. To budziło podziw i przekonywało tych, którzy wyszli na emigrację, a wyszło ich około 10 tysięcy ludzi. Bardzo liczna to była grupa determinowanych, żeby służyć dalej Polsce. Ta grupa tworząca emigrację stworzy wyjątkowe laboratorium pracy intelektualnej, ale nie tylko także czynu mającego prowadzić do odzyskania niepodległości, do uzasadnienia praw każdego narodu, ale polskiego w pierwszej rzecz jasna kolejności do wolnego bytu. Gdy przełoży się na siłę polonezów pisanych przez Fryderyka Chopina na emigracji przygrywanych w czasie balów patriotycznych organizowanych w Hotel Lambert, przepięknym pałacu kupionym przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na Wyspie Świętego Ludwika w sercu Paryża, które stało się w ten sposób sercem polskiej emigracji. Tam właśnie Mickiewiczowi, Słowackiemu, Lelewelowi przygrywał Chopin, porywający także melancholią swoją w kraj ich lat dziecinnych Mazurki. Te także utwory, które kojarzymy przecież wciąż jeszcze, mam nadzieję, że kojarzymy. Pantadeusz, Dziadów, część trzecia z wielką improwizacją czy z drugiej strony dzieła Juliusza Słowackiego, nieboska komedia Iridion, a przede wszystkim Przedświt, szczególnie wtedy popularny, zwiastujący Odrodzenie Polskości, poemat Zygmunta Krasińskiego. To wszystko razem tworzy nową formułę polskości, bardzo patetycznej, tak kryła się za tą wielką literaturą. Żywa, świeża tradycja walki i to właśnie podnosiło temperaturę polskości zjednoczonej z wolnością w oczach całej Europy tak odbieraną. To fakt uznania tego zjednoczenia polskości z wolnością jako pewnego rodzaju symbolu w skali europejskiej, również przez wrogów polskiej wolności, to jest moment, kiedy... Hrabia Benkendorf, który był szefem tajnej policji carskiej, tak zwanego trzeciego oddziału kancelarii jego cesarskiej mości. Tak się nazywała ta pierwsza właściwie nowoczesna policja polityczna w Rosji, utworzona w 1825 roku. Otóż hrabia Benkendorf w korespondencji z księciem Metternichem, przywódcą politycznym świętego Przymierza, tego zgrupowania trzech mocarstw rozbiorowych Austrii, Prus i Rosji. Kanclerz Austrii Metternich właśnie w korespondencji z Benckendorfem wymieniają uwagi na temat polskości jako rewolucji wcielonej, jako rewolucji wolnościowej, która powinna być za wszelką cenę zlikwidowana, zniszczona wspólnym wysiłkiem rozbiorców. A więc to właśnie natężenie dramatycznej sceny, jaką przedstawiała walka Polski o wolność, zarówno w oczach tych, którzy tę wolność sobie cenili i podziwiali Polaków, jak choćby wtedy bardzo popularne w krajach niemieckich polen lider pieśni niemieckich liberałów opiewające właśnie ową polską walkę o wolność. I jak z drugiej strony wezwania do rozprawy z polskością jako wcieloną rewolucją ze strony zaborców, to... To wyznaczało pewnego rodzaju poziom napięcia także w relacjach polsko-rosyjskich, bo Rosja znalazła się na przeciwnym biegunie tego schematu ideowego, w którym Polska równała się wolność, a Rosja równała się samo jądro niewoli, jądro ciemności, że użyję określenia z powieści Józefa Konrada, zresztą syna jednego z wybitnych działaczy niepodległościowych zesłanego przed powstaniem styczniowym w głąb Rosji Apolla Korzeniowskiego. Ale wracając jeszcze na chwilę do tej ogólnej atmosfery, jaka wyrasta z wyjścia 10 tysięcy żołnierzy, polityków, powstania listopadowego na emigrację i jaka wyrasta z trwającej w kraju nadal walki, konspiracji, kolejnych prób powstańczych przeciwko rosyjskiemu despotyzmowi, ta atmosfera może być streszczona najbardziej wyraziście słowami Mickiewicza z Ksiąg Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. To była można powiedzieć maleńka Biblia, mówię maleńka, bo książeczka została wydrukowana w Paryżu w 1832 roku w takim formacie, najlepiej nadającym się do przemycania z tego paryskiego ośrodka do kraju za kordony zaborcze. Maleńki format, cieniusieńki papier, a na nim zapisane słowa najbardziej burzące ten porządek świętego przymierza, czyli przymierza opartego na zniewoleniu narodów, słowa, które kończą się ostatecznie nadzieją na wojnę powszechną o wolność ludów, słowa, które spełnią się dla Polski. W 1914-18 roku. To właśnie jest owo napięcie między Polską a Rosją, które osiąga nawet wymiar metafizyczny, taki jak w sporze Konrada z Bogiem, carem, tak przez chwilę to wydaje się brzmieć, improwizacji w Dziadach części trzeciej, a jeszcze przejrzyściej, czyściej wygląda to przecież w traktatach Zygmunta Krasińskiego, który mówi o Polsce i Rosji jako siłach dosłownie światła i ciemności. Czy Mickiewicz, który w wydawanym przez siebie i zapełnianym głównie swoimi tekstami znakomitym czasopiśmie emigracyjnym Pielgrzym Polski, Drukuje między innymi niezwykle wymowny artykuł pod tytułem o partii moskiewskiej i partii polskiej. Cała Europa dzieli się na partię moskiewską i partię polską. Tych, którzy są z despotyzmem to partia moskiewska, czyli rosyjska i tych, którzy są z wolnością to jest partia polska. Na taki poziom emocjonalny, intelektualny, duchowy podniesione zostało to napięcie po powstaniu listopadowym. Mówimy o atmosferze tamtego czasu, o na pewno smutku, klęsce, która stała się zaczynem czegoś nowego tego laboratorium niepodległości, o którym pan profesor wspomniał, na emigracji. Natomiast na terenie Królestwa Polskiego car mianuje Paskiewicza księciem warszawskim i namiestnikiem księstwa. rzecz można, rozpoczyna się czarna noc dla tych, którzy pozostali w kraju, ale oni jednak chcą walczyć, jak pan Cenia ten konspiracyjny ruch mimo ogromnych represji, jakich doświadczyli uczestnicy powstania. Na pewno chciała walczyć mniejszość, bo też warunki jakie zapanowały po klęsce powstania listopadowego były tak twarde, brutalne, że myśl o kolejnym zrywie powstańczym musiała się wydawać ogromnej większości desperacka, właściwie szalona. Sytuacja, którą trzeba opisać, zanim wrócimy do pierwszych konspiracji po powstaniu listopadowym, miała kilka instytucjonalnych filarów. Po pierwsze... Zapadło błyskawicznie kilkaset wyroków, w tym najwyższe wyroki śmierci na najważniejszych przedstawicieli buntu, jak to ujmował car Mikołaj przeciwko jego majestatowi. Listę skazanych na karę śmierci przez ścięcie otwierał książę Adam Jerzy Czartoryski. Na liście skazanych na powieszenie znalazł się Joachim Lelewel. Na szczęście znajdowali się oni poza zasięgiem carskiej, w cudzysłowie, sprawiedliwości na emigracji. Ale w zasięgu tej aparatury represji, bo to tak chyba należałoby nazwać, znajdowało się jednak tysiące innych ludzi i znajdowały się rzecz jasna majątki wszystkich tych, którzy jakiś majątek mieli, a którzy narazili się carowi swoim udziałem w powstaniu. Liczba konfiskat sięgała kilku tysięcy majątków, w tym ogromnych majątków właśnie jak choćby książąt czartoryskich, sięgała także tych, którzy zostali wcieleni do służby w wojsku carskim i teraz musieli służyć gdzieś daleko na linii orenburskiej, jak mówiono o służbie na pograniczu Kazachstanu i Syberii, czy też, co było jeszcze gorszym wyrokiem, mieli zdobywać dla cara po górze Kaukaskie, gdzie buntowali się tamtejsi górale, zwani wtedy Czerkiesami, dziś bardziej znani jako Czeczeni. Tam 30 lat trwała niezwykle brutalna pacyfikacja tego powstania. Tych sposobów represji było bardzo wiele i odciskały się piętnem pesymizmu nad Wisłą, by na razie skupić się tylko na Królestwie Kongresowym. Tam rządy Paskiewicza jako księcia namiestnika mianowanego przez cara, jak wspomniała pani redaktor, Formalnie miały się opierać na nowym porządku prawnym, jakiego podstawą był statut organiczny napisany przy pomocy księcia ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego. Książę Drudzki-Lubecki zakładał, że lepsze jest jakieś prawo, nawet jeżeli ono jest ogromnym krokiem wstecz w stosunku do konstytucji Królestwa Polskiego, która została po prostu przez cara wyrzucona na śmietnik niż kompletne bezprawie. Dlatego pierwszy artykuł Statutu Organicznego brzmiał tak brutalnie i jednak no, m.in. książek Sawery, Drudzki, Lubecki godził się z tym brutalnym brzmieniem. Przypomnę, Królestwo Polskie przyłączone na zawsze do państwa rosyjskiego stanowi nierozdzielną część tego państwa. A więc żadnych już marzeń, żadnych tęsknot o niepodległości. Polska jest częścią Rosji i na zawsze ma tak pozostać. To był punkt pierwszy statutu, niezależnie od kolejnych punktów, które podkreślały to zniesienie odrębności Królestwa Polskiego, statut nigdy nie wszedł w życie. Dlatego, że krępowałby on nawet w takim brzmieniu, krępowałby on pełną samowolę carskich urzędników, którzy chcieli zachować swobodę w pacyfikowaniu Polaków poddanych ich kontroli. Dlatego paradoksalnie ten statut organiczny, który miał być symbolem Upokorzenia podporządkowania Polski władzy rosyjskiej został i tak odrzucony przez cara, nie wprowadzony w życie, ponieważ car wolał utrzymać na terenie Królestwa Polskiego stan wojenny, czyli po prostu prawa okupacyjne, prawa, w których wojskowi naczelnicy rosyjscy oczywiście mogą rozporządzać mieniem i życiem mieszkańców podporządkowanego ich samowoli terenu. Książę Paskiewicz, mianowany księciem warszawskim właśnie za zdobycie Warszawy, za pokonanie powstania listopadowego, starał się pozyskać część elit społecznych Królestwa Polskiego i nie można powiedzieć, żeby nie uzyskał w tym sukcesów w ciągu dwudziestu kilku lat swoich rządów. Paskiewicz rzeczywiście stworzył system kolaboracji części elit polskich w Królestwie, ze swoją brutalną władzą, właśnie zastraszaniem, ale też odwołaniem się do perspektywy prostej. Jeżeli nie będziecie współpracowali ze mną, to będzie jeszcze gorzej, jeszcze szybciej postępować będzie rusyfikacja i bezprawie. Jeżeli będziecie grzeczni, będziecie wypełniali wszystkie rozkazy, będziecie uśmiechali się na balach, które organizuje, być może ten system będzie nie tak brutalnie wprowadzany. To połączenie Hajki i zachęty w dużej mierze okazywało się skuteczne. Przykładem działania polityki nahajki była likwidacja właściwie wszystkich ważniejszych instytucji naukowych, kulturalnych, a więc wywiezienie całego księgozbioru Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. To było 150 tysięcy tomów niezwykle cennych, książek, rękopisów, które gromadzono pieczołowicie przez trzydzieści kilka lat po poprzednim gigantycznym rabunku, jakiego dopuściła się Katarzyna na Bibliotece Załuskich, pierwszej Polskiej Bibliotece Narodowej zrabowanej po Powstaniu Kościuszkowskim. I teraz znowu zrabowano to, co Polacy zdołali zgromadzić jako symbol swoich kulturalnych aspiracji i tożsamości i wywieźć w głąb Rosji. Dotyczyło to także zbiorów artystycznych, pamiątek narodowych, rozmaitych pamiątkowych zbroi, szabel, by Polacy zmuszeni byli zapomnieć o tym, kim byli, żeby przeciąć ich pamięć polityczną, kulturową. Zniesiono oczywiście istnienie Uniwersytetu Warszawskiego, skasowano także istnienie Uniwersytetu Wileńskiego, tak, aby nie było żadnej wyższej szkoły, ani nawet średniej szkoły na wyższym poziomie, w której pozostałyby tradycje polskie, a więc likwidowano również liceum krzemienieckie, to już rzecz jasna poza granicami Królestwa Polskiego na Wołyniu. I na miejsce zlikwidowanego Liceum Krzemienieckiego, którego zbiory zostały zrabowane przez Rosjan, utworzono w Kijowie Uniwersytet Świętego Włodzimierza. Rosyjski uniwersytet, który miał służyć rusyfikacji elit tej części imperium. Ta szczególnie ważna, kulturowa część represji. Symbolem politycznym tych represji było zbudowanie, na rozkaz cara Mikołaja, cytadeli dominującej nad Warszawą. Kiedy Mikołaj przyjechał w 1835 roku do Warszawy, twardo oświadczył witającej go gromadce przedstawicieli polskich elit, tych nastawionych na kolaborację, że Cytadela jest właśnie świadomie zbudowanym symbolem strachu, jaki Rosja chce rzucić na Polskę. Tutaj będą stały działa, tej twierdzy zbudowanej za polskie pieniądze, z kontrybucji ściągniętej z Polski, z mieszkańców Warszawy, za karę za to, że próbowali powstać przeciwko Imperium Rosyjskiemu. I z tych dział rosyjskich dowódcy carscy nie zawahają się zrównać z ziemią Warszawy, jeśli jeszcze raz ośmielą się warszawiacy powstać przeciwko zwierzchności rosyjskiej. Takie twarde przemówienie wygłoszone w Warszawie w 1835 roku oczywiście robiło Ponure wrażenie kierowało jednych do opuszczenia ramion, do pogodzenia się z tym wyrokiem, innych mobilizowało właśnie do wznowienia pracy konspiracyjnej. Przecież nie można pogodzić się z życiem pod terrorem. Gościem audycji Historia Żywa w programie Pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa Z jednej strony, panie profesorze, carskie represje, ale z drugiej reakcja, czyli polskie konspiracje. Kim byli ci odważni, którzy założyli pierwsze konspiracje na ziemiach zaborowych? Gdzie przede wszystkim było to możliwe, to zakładanie tajnych związków? Jak były zorganizowane, no i jakie były kontakty konspiratorów z emigracją? Z ośrodków emigracyjnych najbardziej energicznie nastawionym na odtworzenie ruchu konspiracyjnego w kraju był ten, który skupił się wokół Joachima Lelewela. Początkowo oczywiście funkcjonował on w Paryżu pod nazwą Komitetu Narodowego Polskiego. Bliską współpracę z tym właśnie ośrodkiem nawiązał Adam Mickiewicz, kiedy tylko z Drezna przeniósł się ostatecznie właśnie do Paryża, by tam pozostać już przez większość lat życia. Ten właśnie ośrodek lelewelowski patronował pierwszej chronologicznie próbie wznowienia działań zbrojnych, źle przygotowanej, desperackiej, której symbolem stał się los tej tak zwanej Zaliwszczyzny. Nazwa pochodzi od pułkownika Zaliwskiego, jednego z organizatorów spisku podchorążych, który doprowadził do powstania listopadowego, a w 1832-1833 roku właśnie dowódcy próby powstańczej podjętej z emigracji na terenie Królestwa Kongresowego i szybko, brutalnie stłumionej oczywiście przez władze carskie. Skończyło się to kilkoma powieszonymi dowódcami niedoszłych zgrupowań powstańczych, a Zaliwski wycofał się na teren Galicji, gdzie został oczywiście aresztowany, ale już przez władze austriackie. Ta pierwsza próba była echem szerszej koncepcji współpracy opartej na solidarności narodów. To była idea Lewela i Mickiewicza. Wiara w to, że narody walczące o wolność będą chciały wspólnie zwalić ten gmach imperiów ciążących nad Europą i że Włosi, ruch młodej Italii, konspiracyjny także, który przecież miał za swojego głównego przeciwnika Habsburgów panujących w północnych Włoszech wtedy, Kontrolujących tę część Italii pod berłem tego samego cesarza, który panował również w Galicji nad południową częścią dawnej Rzeczpospolitej, że również organizacje liberalne niemieckie, a nawet jak wierzył Mickiewicz-Lewel w swojej odezwie do Rosjan z 1832 roku, również wolnomyślni Moskale, jak ich nazywano, to znaczy tęskniący za wolnością Rosjanie, wierzył Mickiewicz, level, że są tacy, dadzą się w końcu porwać tej fali wolnościowej, która ostatecznie obali imperialny system w Europie. Idee szlachetne czy piękne, jeśli ktoś podziela te ideały, zderzyły się z brutalną rzeczywistością Słabości tych grupek konspiracyjnych i potęgi policyjno-wojskowej kontroli trzech imperiów rozbiorczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tego właśnie doświadczyła Zaliwszczyzna. Ale niedługo potem, bo 3-4 lata później zaczyna swoją działalność konspiracyjne Stowarzyszenie Ludu Polskiego. Ma ono swoją podstawę działania w Galicji pod zaborem austriackim, ale szybko rozprzestrzenia się na teren zaboru rosyjskiego. I to nawet nie do kongresówki, nie pod władze Paskiewicza, ale tam, gdzie jest jeszcze gorzej. Bezpośrednio pod zabór rosyjski na teren Litwy oraz na teren Wołynia, gdzie organizuje siatkę konspiratorów Szymon Konarski, Niezwykle energiczny, młody, przystojny, co też było ważne, bo pociągnął za sobą całą sieć konspiratorek. Tak właśnie to też może warto podkreślić, że była to konspiracja w dużej mierze oparta na kobietach, które okazywały się znakomitymi współpracowniczkami w tym dziele walki niepodległościowej i one pomogły stworzyć rzeczywiście imponującą sieć Konarskiemu, liczącą setki aktywnych sprzysiężonych którzy mieli przygotować na niedaleką przyszłość, szerszą jeszcze grupę społeczną, wciągając stopniowo także chłopów do tej konspiracji, przygotować ich wszystkich razem do skutecznego wreszcie powstania. Niestety Konarski został schwytany przez Rosjan po śledztwie, skazany na śmierć i powieszony. Jego konspiracja w 1837 roku została w większości rozbita. Jego współpracowniczki zostały również w dużej części wyłapanej współpracownicy. Rzecz jasna także, choć było się bez kolejnych wyroków śmierci. To ta kolejna próba konspiracji pozostawiła po sobie piękną opowieść. Tworzy pewnego rodzaju złotą legendę polskiej walki o niepodległość w jej najbardziej romantycznej fazie. Ale przecież w realiach polityczno-policyjnych zaboru rosyjskiego 1837 czy 1838 roku ona nie przybliżała faktycznej niepodległości. Prowokowała raczej kolejną falę represji przeciwko polskości. Represji coraz bardziej perfidnie przemyślanych przez urzędników carskich. I to właśnie w reakcji na konspirację Konarskiego nowy generał gubernator Kijowski, Bibikow wymyślił najbardziej skuteczny sposób podważenia siły polskości na tzw. ziemiach zachodnich Imperium Rosyjskiego, zwanych przez nas ziemiami zabranymi, a więc na terenie Wołynia, Podola, Ukrainy. Bibikow bowiem uznał, że trzeba pozbawić praw szlacheckich, Dziesiątki tysięcy, właściwie w wyniku jego akcji dokładnie 160 tysięcy przedstawicieli tej uboższej szlachty zostało pozbawionych praw szlacheckich. Jako tak zwani jednodworcy zostali zredukowani do kategorii chłopów, pozbawionych jakichkolwiek możliwości prawnej ochrony. Otóż właśnie ta gigantyczna operacja socjotechniczna, jaką wykonał Bibikow tuż po rozprawie z Konarszczyzną, sprawiła, że zmniejszyła się baza społeczna polskości, bo polskość trzymała się przede wszystkim dzięki kościołowi katolickiemu na tych terenach i jeszcze bardziej dzięki szlachcie. Akurat Szymon Konarski, może to warto dodać, nie był katolikiem, był przedstawicielem tej tradycji szlacheckiej silnej na Litwie, w której trzymała się religia chrześcijańska wyznania ewangelicko reformowanego, czyli był tak zwanym Kalwinem. Niemniej to jednak przede wszystkim Kościół katolicki był tym fundamentem polskości i bardzo liczebna na tym terenie szlachta, która swoją tożsamość kulturową identyfikowała z językiem polskim, z obyczajem polskim. Nawet jeśli gdzieś w kręgu rodzinnym, wiejskim mówiła także drugim językiem, czy to ruskim, czyli białoruskim, czy ukraińskim, czy litewskim. Otóż właśnie uderzenie w szlachtę i uderzenie w Kościół było najważniejszym sposobem niszczenia polskości na tych terenach. Stąd kasata 90% klasztorów, ograniczenie swobody księży katolickich na tym obszarze, podporządkowanie ścisłej kontroli policyjnej i nadzorowi lojalnego wobec cara arcybiskupa Mochylewskiego. A z drugiej strony także owa operacja skierowana przeciwko tak zwanym jednodworcom, a więc przeciwko tej uboższej szlachcie, która została przeprowadzona przez Bibikowa w latach 40. i początku lat 50. wieku XIX, doprowadziły do no, bardzo dramatycznego osłabienia tego, co car Mikołaj i Paskiewicz nazywali widmem Polonizmu. Mimo tych wszystkich brutalnych środków, car Mikołaj wciąż bał się polskości i Polaków. Wciąż bał się tej determinacji, której przykładem był Konarski, jego współpracowniczki, której przykładem były także przede wszystkim działania emigracji. Na czele z księciem Adamem Jerzym z jednej strony Lelewelem z drugiej. Przykładem tego lęku Mikołaja, lęku przed Polską, może być jego list do Paskiewicza. Pisał tak Mikołaj. Jeżeli chodzi o ten kraj, czyli o Królestwo Polskie, to choć zapewniasz, że za lat 10 dojdzie on do stanu, jakiego sobie życzymy, ja obstaję przy 97 latach, ale bardziej liczę w tej mierze na rosyjskie bagnety i kartacze niż na inne środki. Tylko strach, moim zdaniem, oddziałuje na Polaków. Tylko strach i obawa przed utratą tego wszystkiego, co im jeszcze do stracenia zostało. Dopóki siłą naszą jest nie tylko liczebność wojskowa, lecz nieubłagane środki zespolenia z Rosją, pozbawieniem ich wszelkiej odrębności, która stanowi resztkę ich rzekomej narodowości, dopóty mieć będziemy nad nimi przewagę. Choć dopiero za jakiś czas i przy pełnej konsekwencji. Lecz jeśli tylko osłabniemy w stosowaniu tych środków albo pozwolimy sobie na jakiekolwiek zaufanie im, to jest Polakom, wszystko przepadnie i czeka nas niechybna zguba. Tak pisał car Mikołaj do Iwana Paskiewicza w kwietniu 1845 roku, a więc po 15 latach brutalnych środków policyjnych stosowanych przeciwko polskości. Bibikow z kolei uważał, że te metody nie tylko policyjne, ale właśnie ucięcie korzenia polskości, jakim była liczebność szlachty na wschód od Bugu polskiej i zarazem skierowanie energii tych Polaków, których w sposób bardzo twardy odetnie się od jakichkolwiek kontaktów z emigracją, od jakichkolwiek marzeń o politycznej niezależności, skieruje się tę energię na kwestie gospodarcze. Uważał, że... Można zakładać nieomylnie, to cytat z kolei z Bibikowa, memoriału dla cara Mikołaja, że jeśli Polacy są niezadowoleni ze stanu obecnego, to w przyszłości, kiedy twardość działań władzy uspokoi emocje i zlikwiduje szkodliwe marzenia, ich dzieci będą błogosławiły rząd. A więc zakładał Bibikow, że Polacy w końcu zostaną złamani, że nie będą już walczyli o swoją niepodległość. I to właśnie w kontekście tych wypowiedzi cytowanych wprost z korespondencji najwyższych przedstawicieli władzy rosyjskiej możemy wyczytać istotę oporu jaki stawiała tej tezie carskiej Polska emigracja i polscy konspiratorzy. Bez tego oporu może rzeczywiście Bibikowowi, carowi Mikołajowi, Paskiewiczowi udałoby się zrobić to, nad czym pracowali, czyli złamać Polaków, przerobić ich na Rosjan. Polacy jednak, gdzie się dało, kiedy się dało, konspirowali, spiskowali, dyskutowali o tym, jak pokonać Imperium Rosyjskie, jak wrócić Polsce niepodległość, panie profesorze. Ale bardzo interesujący jest trend także na emigracji, gdzie pojawiła się w licznych dyskusjach kwestia słowiańskiej solidarności i to pod przywództwem Rosji. Ja wymieniłam Kilka nazwisk Michała Kubrakiewicza, Wacława Jabłonowskiego, Oksawerego Orańskiego. nie reprezentowali różne nurty od konserwatywnego po demokratyczny lewicowy, a jednak zastanawiali się nad tym, że Słowianie powinni pod berłem czy przywództwem Rosji występować. Dlaczego? Po powstaniu listopadowym. Bardzo dziękuję za przypomnienie tego nurtu w istocie marginalnego w polskiej myśli politycznej, ale występującego. Jest on wart przypomnienia dlatego, że czas, o którym mówimy, czyli połowa wieku XIX, to jest okres rozkwitu idei panslawistycznej która zdobywała sobie wyznawców nie tylko w Rosji, ale w Czechach, w Serbii, w Słowacji, przypomnę Czechy pod butem administracji niemieckiej, austriackiej, Słowacja uciskana z kolei przez węgierską administrację, Serbowie stopniowo dopiero wybijający się na pełną niepodległość spod panowania tureckiego, te narody słowiańskie, tęsknie spoglądały na Rosję z nadzieją, że właśnie uwolni ich od ich bezpośrednich prześladowców, którzy zabrali kiedyś niepodległość. Te idee panslawistyczne, rzecz jasna w Polsce, napotykały na łatwą do zrozumienia trudność. 82% terytorium Rzeczpospolitej zagarnął nie jakiś inny kraj, tylko właśnie Rosja, a więc trudno było tutaj... Łączyć nadzieję na wyzwolenie od obcej okupacji z samym okupantem. A jednak takie pomysły się pojawiały w chwilach beznadziejności, a więc tuż po rozbiorze trzecim i tuż po klęsce Napoleona w tych dwóch momentach idee panslawistyczne zaczęły przyciągać uwagę części polskich publicystów, intelektualistów, polityków, którzy uważali, że skoro nie ma żadnej nadziei przegrała ta opcja zachodnia, czyli Napoleon, nasze możliwości własnej walki o niepodległość wydają się beznadziejnie słabe w porównaniu z potęgą Rosji, no to próbujmy porozumieć się z Rosją na jej warunkach, ale odwołując się do czegoś, co może złagodzić te warunki, a więc do wspólnego pochodzenia słowiańskiego. W przypadku, o który pyta pani redaktor, ważne było coś jeszcze, a mianowicie doświadczenie represji ze strony pozostałych dwóch zaborców identyfikowanych z Niemczyzną, z germańskim naporem na ziemię słowiańskie. I to właśnie jest przypadek Kubrakiewicza i Jabłonowskiego. Kubrakiewicz wywodził się z Galicji i doświadczył na sobie prawdziwej nocy represji, jakie trwały wciąż w zaborze austriackim właściwie od samego początku. To był najcięższy zabór dla polskości, dla Polaków i tak pozostawało praktycznie rzecz biorąc do połowy XIX wieku. Kubrakiewicz dołączając do emigrantów na początku lat 40. XIX wieku, właśnie nie spod zaboru rosyjskiego, ale zaboru austriackiego, zwrócił uwagę na to, że Polska ma jako oprawcę, prześladowcę, nie tylko Rosję, ale właśnie, że gorszym wedle Kubrakiewicza wrogiem, bardziej perfidnym, bardziej skutecznym w depolonizacji, w germanizacji jest ten zaborca habsbursko-pruski. To właśnie zaborcy zachodni, a więc Królestwo Prus i Cesarstwo Habsburskie zagrażają bardziej bezpośrednio i szybko zagładą polskości niż Rosja, uważał Kubrakiewicz i stąd właśnie jego zwrot ku Rosji. Z kolei Jabłonowski jako monarchista uważał, że w tym dramatycznym w wyborze, jaki stoi przed Polską walczącą o niepodległość, trzeba rozważyć, czy ważniejszy jest porządek polityczny, którego podstawą jest monarchia, monarchizm, czy niepodległość, wolność. Wolność, która może być niebezpieczna, może zbyt blisko zetknąć się z rewolucją, z zaburzeniem porządku, z tą rewolucją, która przecież ma za swój pierwowzór straszliwą jakobińską rewolucję francuską a więc może jednak lepiej uznać cara za mniejsze zło. Tą ostoję porządku, która, która jeśli odwoła się dodatkowo w relacjach z carem do wspólnoty słowiańskiej, to nie będzie traktowała tak źle Polaków, a w każdym razie ocali się Polskę przed skutkami rewolucji społecznej. Bardziej radykalni przedstawiciele tego kierunku skrajnie konserwatywnego Tacy jak Henryk Żewuski, znakomity pisarz, mieszkający oczywiście pod zaborem rosyjskim, nie na emigracji. Autor fenomenalnych pamiątek z Soplicy, które zainspirowały wersji gawent opowiadanych przez samego rzewózkiego w Rzymie Mickiewiczowi. Zainspirowały Mickiewicza do napisania pana Tadeusza. Żewuski uznał po powstaniu listopadowym, że Polska mając do wyboru rewolucję w imię wolności albo porządek carski, powinna zdecydowanie wybrać porządek carski jako... No, Podstawę tego ładu, w którym resztki szlachetczyzny mogą jeszcze przetrwać. Więc były i takie wybory, ale one tworzyły niewątpliwie margines szeroko rozumianego nurtu niepodległościowego. Margines, który został poszerzony oczywiście trochę w roku 1846. Przypomnę, to był moment, kiedy równo z powstaniem krakowskim, przygotowanym przez kolejną konspirację z zamiarem ogarnięcia wszystkich trzech zaborów, Władze austriackie uruchomiły rebelię galicyjską, chłopską rebelię po to, by sparaliżować poczynania niepodległościowe kierowane przez szlachtę. I ta właśnie rzeź szlachty dokonana w Galicji rękami chłopów przy cichym wsparciu urzędników austriackich spowodowała no, zwrot opinii przeciwko Austrii jeszcze silniej. Car nie uciekł się do takiej rzezi szlachty bezpośrednio. Robił to trochę innymi metodami, bardziej subtelnymi, prawda? I wtedy właśnie margrabia Wielopolski. Aleksander Wielopolski napisał słynny list szlachcica polskiego do księcia Metternicha w języku francuskim, potępiający politykę austriacką jako perfidną, gorszą w istocie dla Polski niż to, co robi Rosja, bo prowadzącą bezpośrednio do rzezi szlachty. I to jest moment, w którym Wielopolski zwróci się w stronę Rosji jako, no, można tak powiedzieć, mniejszego zła. To nie był jeszcze raz, to powtórzmy, główny nurt w tej niepodległościowej emigracji, ani w ogóle w myśli politycznej polskiej tego czasu, ale była to pewnego rodzaju możliwość wyboru, jaką, rozpaczliwego wyboru, jaką okoliczności polityczne mogły usprawiedliwić czy uzasadnić w niektórych momentach dziejowych, takich właśnie jak 1846 rok i Rzeź Galicyjska wykorzystana przez austriacką monarchię do niszczenia podstaw polskiego ruchu niepodległościowego. Była to audycja Historia Żywa.